Witam Was drodzy słuchacze, słuchacie siódmego odcinka podcastu Destylacja. Po ostatnim odcinku specjalnym, przyszła czas już do powrotu do normalności, dzisiaj będą dwie płytki, tylko dwie płytki, będzie to odcinek, mi się wydaje, tak przynajmniej w miarę krótki, a w chłodnicy zwrotnej będzie trochę o mojej stronie na blogspocie, bo tam niewiele rzeczy się pozmieniało, ale mam nadzieję, że one ułatwią Wam przeszukiwanie moich odcinków, których na razie nie ma zbyt wiele. Jest to naprawdę wielki sukces, że udało mi się zasiąść dzisiaj, czyli jeszcze w maju, tak, żeby nagrać drugi odcinek w maju destylacji, bo miałem tyle po prostu na głowie ostatnio i zawsze ktoś się w domu kręcił, nie miałem chwili spokoju, co by sobie usiąść i pogadać do Was. Ale już mam nadzieję, że to się zmieni, bo niedługo czerwiec, będę miał więcej czasu, a reszta domowników nie, więc będę może trochę więcej w domu przesiadywał, więcej będę miał okazji do nagrywania odcinków. Mam nadzieję, że nawet w te wakacje, podczas tego czasu, kiedy pozostanę w mieście, będę mógł nagrywać odcinki raz w tygodniu. Mam nadzieję, że to się uda, taki mam plan przynajmniej, ale niczego nie obiecuję. Więc tak, dwie płytki dzisiaj. Pierwsza płyta to płyta regowa, a druga płyta to płyta funky. Dla wszystkich, którzy nie lubią regę e, czy raga, ta płyta druga może być e, no fajną fajną propozycją. E, mam nadzieję, że Wam się spodoba, że jakoś Was przekonam do niej, bo to jest zespół mało popularny w Polsce. Chodzi mi o tą drugą płytę, o której będę mówił. Jak zauważyliście, pewnie jeszcze nigdy na początku nie zdradzam, o kim dokładnie mówię, bo tak ogólnikowo tylko, żeby Was zaskoczyć później. No nie wiem, czy to Was zaskoczy, czy Was nie zaskoczy. Ta druga płyta sądzę, że raczej tak. Ta pierwsza trochę mniej, bo jest to jednak dość popularny zespół. No, więc zapraszam do wysłuchania dalszej części siódmego odcinka podcastu Destylacja. Zapraszam na herbatę. No i zaczynamy część kulturalną. Yy, powiem teraz o płycie reggae zespołu East West Rockers. No nie jest to do końca reggae, to jest bardziej reggae Hall, można tak to powiedzieć, bo yy, z reggae to ma tak naprawdę no, niewiele wspólnego o samym zespole coś powiem zespół został założony przez selektora Kubę 1200 w 2004 roku później dołączył Grizzly, Chiba i Razluta, Razluta to jest chyba najbardziej rozpoznawalny głos tego zespołu bo on ma taki charakterystyczny no taki trochę jamajski bym powiedział nawet jak ci Rootboye starzy z Jamajki czy z Wielkiej Brytanii kto słyszał ten pewnie wie o czym mówię w 2006 roku wydali swoją pierwszą płytę Ciężkie Czasy, ukazała się ona nakładem Carrot Commando, czyli tej wytwórni, która produkuje płyty Wawa Maffin i teraz Junior Stressa na wam wydała, a druga płyta, o której teraz będę mówił, jest to płyta wydana nakładem wytwórni Prosto w 2008 roku, to jakoś ukazało w grudniu, więc pod koniec prawie 2009, przyjmijmy, że płyta ma pół roku. Na płycie tej drugiej, jedyna broń, o której teraz będę mówił, znajduje się 16 utworów, z wzięło udział w produkcji tej płyty wielu, wielu y, gości, nie tylko chodzi o y, wokal, lecz też o podkłady, bo wokal, więc może tak powiem. Po kolei, gościnnie na płycie można usłyszeć, chodzi mi o głosy, którzy, które się udzielały tutaj, Tomasa nie, Tomsona przepraszam jeszcze raz, za z grup Grubsona, który też brał udział na płycie Jamala, Urban Disco de Que, w utworze Odur, m, Abradaba, Lilu, czyli taką polską raperkę, Junior Stressa, który teraz niedawno wydał swoją płytę LSM, tak mi się wydaje, że ona tak się nazywa, i, i tak, o muzyczny klimat zadbali, czyli prawdopodobnie robili podkłady, m, mieli jakiś tam udział swój w tym, Baron za Fromental Mrozu. No chyba karty wie, kto to jest Mrozu. Jeżeli ktoś nie wie, to polecam się zapoznać. Jest to kogoś dosyć zabawny. E, bardzo nie lubię jego muzyki. To jest jakiś pop połączony z techno. No nie wiem. Dalej. Junior Boy, Mr. Pita. Mr. Pita to jest pan duże pem, się wydaje, e, który teraz nagrał płytkę swoją kolejną. E, bardzo fajna. Grają Hardcore Raga z zespołem Cinku. Kozacki zespół. O nim też opowiem niebawem ikon MMF z Dread Squadu, Ganjaman, Kuba Galiński Oj, przepraszam wyłączyłem sobie No tak, i to oni Zespół uzyskał swoją popularność piosenkami takimi jak y, Ona jest jak promień słońca albo Tak bardzo chcę dotknąć Cię te utwory są typowymi love songami i właśnie nimi oni wyszli poza światek reggae, czyli ten zespół. One służy głównie, mi się wydaje, że do promocji tego zespołu. Niestety chyba poszło to w złą stronę, bo teraz słuchają ich jakieś nastolatki, które w muzyce, w muzyce szukają głównie love songów. I chyba słuchałem tylko te dwa utwory je mi się wydaje i później tam się zespół cieszy, że na koncertach mają tylu wielkich fanów, a tak naprawdę połowa z nich słyszała może ze 3 utwory. Na płycie jedyna broń, bo teraz o niej mówię, znajduje się 16 utworów, może właśnie odejdźmy od poprzedniej płyty, bo poprzednia płyta była bardzo dobra, postawili sobie troszkę wysoko, e, nagrali tam na niej love songs, które nie posłużyły mi się wydaje im, i teraz przechodzimy do drugiej płyty. Pierwszą zamykamy. Na drugiej płycie znajduje się 16 utworów. Powiedzmy sobie 5 utworów jest naprawdę dobrych. Reszta to są przeciętniaki albo utwory kiepskie, bo... Kiepskie w mojej ocenie są głównie dlatego, że mają nałożony na wokal efekt. Nienawidzę głosu, który jest yy, z jakimś efektem. Razi mnie to i kojarzy mi się to z jakąś techniawką z jakimś popem badziewnym, których to gatunków muzyki no nie znoszę, ciężko mi je cierpieć i, i nie słucham, unikam jak tylko mogę, gdy ktoś puszcza to proszę aby wyłączył chyba że y, mam dobry humor, to nawet się nie odezwę, jakoś zduszę to w sobie no, ale naprawdę rażą mnie te gatunki muzyki i mnie denerwują bardzo, także yy. No, dlatego właśnie nie lubię tych pozostałych utworów, które walą właśnie trochę taką y, dziwną muzyką puszczaną w Radiu SK, tudzież na Vivie lub na MTV. Chociaż na MTV to już chyba teraz muzyki nie ma, są jakieś same programy randkowe, które też y, są dosyć dziwne, ale nie o tym teraz. Eee, więc tak, 16 utworów Kilka dobrych, kilka złych Może wymienię teraz te warte uwagi Łap oddech, fajny utwór eee, Do niego jest zrobiony Teledysk, teledysk jest No kiepski, kiepski, wszyscy narzekają Na ten teledysk, przynajmniej z y, Większość słuchaczy Ale według mnie, no, bywały Gorsze teledyski Marika ma gorsze teledyski na przykład Pomimo, że muzykę ma bardzo dobrą To jej teledyski są kiepskie ten utwór jest w miarę dobry, w miarę dobry też jest teledysk, jak na polskie realia. Dalej jest, y, może tak, Biba Nielada, też bardzo dobry utwór o imprezce. Tempejany, to jest utwór też y, bardzo fajny, wydaje mi się, że najlepszy na całej pójście Jest to utwór, którego treść może nie jest zbyt głęboka, bo to jest po prostu o y, policjantach, którzy szukają gandzi na koncertach, reggae i ganiają ten zespół treść nie jest zbyt głęboka, jednak jako całość jest bardzo przyjemny, fajnie pulsuje dalej nic, nie, to nie jest dobry utwór no co, chyba tyle by było z tych fajnych utworów, naprawdę fajnych Biba nie Lada powiedziałem Łabodek, tak i ten Pejany to są utwory naprawdę dobre Oj, właśnie nie powiedziałem jeszcze, bo tu taka trochę innowacja na tej płycie powstała zespół zrobił utwór, który jest akustyczny, tak bardzo zresztą fajny, no nie bardzo fajny, ale fajny, tylko nagrali go w dwóch wersjach i obydwie zamieścili na płycie. Pierwsza wersja jest to właśnie ta wersja akustyczna z gitarką e, praktycznie tylko i, i tymi wokalami ich. Taka ogniskowa, fajnie się nawet jej słucha, ale nagrali ten sam utwór w wersji właśnie z takim redeemem. I ta druga wersja z, tą, z tym elektronicznym podkładem no niespecjalnie mi się podoba, nie przypadła mi do gustu i zepsuła też trochę moje spojrzenie na wersję akustyczną. Więc nie był to najlepszy krok z, ze strony East West Rockers, tak samo jak z tymi love songami. No ale to jest może o to im właśnie chodzi. Może nie kierują tej muzyki do, do mnie akurat nie mówię personalnie, tak, ale do ludzi, którzy szukają w muzyce tego, co ja, tylko do trochę innej grupy odbiorców. No i ja to szanuję, potrafię jakoś to zrozumieć. No to chyba by było na tyle o tej płycie. Jeszcze cena 33 zł w siódemkach kosztuje ona. Siódemki.com to jest taki sklep internetowy, w którym jest dużo reggae. Są terminy, winyle i tym podobne Longplay, CD single, 10, 12 w sklep ma dosyć duży wybór ale, ale ja tam nie kupowałem tej płytki i w ogóle nic sam jeszcze nie kupiłem ale lubię oglądać sobie jakieś nowości jakieś tym podobne sprawy bo tam jest zawsze na bieżąco mi się wydaje no tak 33 zł No tą płyta okładz też nic nie powiedziałem a okładka jest dosyć fajna okładka to jest taki trochę jakby stara kartka papieru albo mur jest taka trochę pobrudzona na to, bo przez środek jest puszczona cienka flaga Etiopii czyli te charakterystyczne kolory czerwony, żółty, zielony, jakby ktoś nie wiedział to właśnie ta flaga to jest flaga Etiopii nie jak wielu błędy nie myśli flaga Jamajki albo yy, flaga Rasta, cokolwiek to może znaczyć to jest po prostu flaga Etiopii którą, którą Rastafariani uważają za yy, ziemię obiecaną czy coś takiego no tak mi się wydaje właśnie, że to jest ich ląd Do którego dążą Uważają, że tam jest jakiś Eden Nie chodzi mi tutaj tak na ziemi Ale tak postrzegają właśnie sobie raj I z tego też kraju pochodził cesarz Wielki cesarz Haile Selassie Którego Rasafarianie uważają za proroka Przy czym on sam się nigdy nie przyznał Do jakichkolwiek związków z Rasafarianami. Więc tak, ta flaga jest, na tej fladze są skrzyżowane trzy mikrofony, to jest ta właśnie jedyna broń, którą jest mikrofon, według East West e, są skrzyżowane, trzy mikrofony symbolizują trzech wokalistów, czyli Grizzly, Chiba i Raz Luta, Z, spod tych mikrofonów wystają e, już takie, no. Marihuana wystaje po prostu, lecz nie w takiej formie, y, którą często się widzi roślinki y, kilkolistnej, nigdy nie pamiętam, ile ona ma tych liści, lecz w formie już takiej gotowej do spożycia. I na tych mikrofonach, i na tej gandzie jest logo East West Rockers i w prawym dolnym rogu jest jedyna broń napisane. No, okładka jest bardzo, myślę, że ciekawa. Bardzo mi się spodobała ta okładka, taka jest trochę inna o, chyba to już było na tyle na temat tej płyty, bo i tak się rozgadałem. Ok, więc teraz przechodzimy do płyty kolejnej. Hello, baby! Are you ready? Tak, jesteśmy gotowi, jedziemy jak co tydzień. Podcast Papa Cafe. Do usłyszenia na www.papakafe.pl Zapraszam was bardzo serdecznie dużo dużo pozytywnej energii i mam nadzieję świetna zabawa dla wszystkich słuchaczy. Mówi dla was, papa. Kolejna płyta, jest to płyta Jareckiego. Nazywa się ona Styl do chwil. Jest to połączenie gatunków takich jak funk w dużej mierze trochę diska, trochę reggae, trochę raga, trochę popu, no naprawdę połączenie jest takie nietypowe, ale daje efekt który jest fenomenalny, popu powiedziałem w przypłycie East z Rockers, że popu nie lubię, ale jest to taki pop nietypowy, y, przedstawiony przez właśnie Jarskiego, bo jest on y, zmiksowany z tymi innymi gatunkami muzycznymi a poza tym jest to pop w śladowych ilościach i nie w stylu dzisiejszym, typu nie wiem, jakieś y, dziwne zespoły typu Dodać tam, nie wiem kto jeszcze gra jakieś tam inne rzeczy. Naprawdę niespecjalnie się orientuję, lecz jest to taki pop old schoolowy, jak Michael Jackson i e, tym podobni artyści, których, mo których właśnie jeszcze można nazwać artystami, bo e, ci, którzy grają dzisiaj, to już nie są artyści, ale Jackson na początku swojej kariery, ten e, thriller cały i tym podobne, to naprawdę były w miarę fajne utwory, których dało się słuchać jeszcze. I był to przełom pewien. I oni e, zaczerpnęli z tego też. Na płycie 19 utworów, powiedziałem już, że to jest mix e, reggae, ragga, funk, e, wszystko sam, co da się wrzucić. Jeszcze są elementy jazzu nawet. 19 utworów. Każdy z tych utworów jest na pewien sposób nieprzeciętny. Każdy jest y, super, tak? Mogę powiedzieć super bardzo ogólnikowo, ale każdy z nich ma coś w sobie takiego, że są kawałki do zabawy typu y, po klubie albo coś takiego w tym stylu, albo bambansu i tyłkiem, tak? To jest też taki utwór raczej prześmiewczy, których nie zabrakło na tej płycie. Znajdują się chyba tutaj ze trzy utwory, w których wyśmiewają się z białych murzynów i takich pseudo-gangsterów. Powstał nawet teledysk do jednego z tych utworów. Naprawdę kozackie, fajne, takie przyjemne dla ucha i ukazujące prawdę o tych pseudo -raperach, tak, Białych, udających murzynów. Jest też cover utworu Fantazja. Bardzo sympatyczny, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajny. Mój mhm. ulubiony utwór na płycie, zresztą przyznam się. No, Leń, Rap Moda to jest właśnie utwór prześmiewczy, tańcz, to jest taki typowo imprezowy. Wiara to jest utwór o, o wierze w Boga. Jest dobrze, to jest utwór, w którym y, autorzy, czyli pewnie podmiot liryczny, tak y, bardzo powiem poetycko. Tak bierze analizował jakiś prawie tak, podmiot liryczny yy, Mówi o... nastawia się tak pozytywnie do rzeczywistości Up, ten beat, hator, hator, styl do chwil Bo tak się płyta nazywa, to jest utwór tytułowy Okładka Może teraz, bo bardzo chaotycznie o tej płycie mówię, pewnie zauważyliście No ale jest ona naprawdę mm, taka, że yy, No nie jest nieskładna trochę co prawda stanowiono jakąś pewną całość, ale utwory typu chiński zwiat i właśnie ta fantazja zupełnie się do siebie nie kleją, jest to zupełnie co innego i dlatego właśnie między innymi nie można powiedzieć, że ta płyta jest wydana, jest utrzymana w konwencji takiego, a takiego gatunku, bo nie jest, bo to jest zupełnie co innego, te utwory są skrajnie praktycznie różne od siebie. No więc tak, może przejdę do tej okładki, nie wiem jak o tej okładce mam powiedzieć. Na tej okładce jest jakiś kurczak. <grych> Kogo to w zasadzie chyba to jest. Ma rozciągnięte ręce. Ale te ręce nie wchodzą mu w jego korpus, w jego ciało, tylko one są jakoś tak na zewnątrz, przed nim. One są połączone jakby to była jedna ręka, na która jest zakończona dwoma dłoniami. Nie wiem czy potraficie sobie to wyobrazić. Ten kurczak ma taką chmurę nad sobą, jakbym myślał, taka komiksowa, jest napisany Jarecki, na tych połączeniu tych dwóch dłoni jest napisany styl do chwil, płyta jest taka czerwono, taka, tak, praktycznie jest prawie cała w odcinkach czerwieni. No to chyba by było na tyle o tej płycie, bo jest ona fenomenalna i nie potrafi w jakiś sposób tak konkretnie i składnie opisać. Jest to płyta, która naprawdę zrobiła na mnie duże wrażenie, powiała mi taką świeżością, ją pierwszy raz posłuchałem i ją katowałem przez chyba dwa miesiące bez przerwy do tej pory często do niej wracam jak mam ochotę na coś takiego lekkiego i pozytywnego bo głównie o to w tych utworach chodzi przynajmniej w większości tak? bo są też te utwory prześmiewcze albo też trochę bardziej poważne jak e, Wiara ale Wiara mi się nie specjalnie podoba chociaż powiedziałem, że każdy utwór mi się podoba tak już, to Wiara jest takim utworem gdzie e, autor, czyli powrotem, wróci wrócimy do tego e, do tej nazwy podmiot liryczny Yy, ...przedstawia swój stosunek do Boga. Yy, jako, że ja nie do końca chyba wpieram go w tym... To, ...to właśnie nie do końca mi odpowiada ten utwór. Mimo wszystko podkład, który jest stworzony pod, pod to... ...jest fajny i dzięki temu ta piosenka również jest na plus. No to tak, przedstawiłem wam już dzisiaj dwie płytki. Czyli tą gorszą, i West Rockers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 Chłodnicę zwrotną. Dzisiaj chłodnica zwrotna wyjątkowo krótka, wyjątkowo w sumie zawsze jest krótka, bo zawsze jest bez składu ładu i większego przygotowania. Dzisiaj powiem o pewnej nowości, która pojawiła się na destylacja czyli na stronie mojego podcastu. Pewnie część z Was tam nawet nie wchodzi, bo ściągacie moje odcinki poprzez RSS, ale dla tych, którzy tam wchodzą, pojawiła się opcja etykiety. To jest coś takiego jak tagi, dla przykładu może klikniemy odcinek piąty problemowy, jest opatrzony etykietami dancehall, Concert reggae rock klikamy na reggae i pojawiają nam się odcinki drugi, trzeci, czwarty, piąty i we tych wszystkich odcinkach mówię o reggae, zdecydowana większość porusza tę tematykę więc jeżeli chcecie coś znaleźć na przykład jeszcze sprawy techniczne, czyli wszystkie sprawy techniczne dotyczące mojej strony i podcastu no i są trzy, nowa strona czyli przeniesienie się z z czego z my podcast na Blogspot później jest odcinek specjalny i zmiana kanału RSS i to są wszystkie yy, posty dotyczące spraw technicznych no to chyba by było na tyle bo nie chcę zbytnio przedłużać, kabel mi się przerywa i już to nagrywam któryś raz, bo za każdym razem jak już się dobrze rozgadam, kabel po prostu ucina sygnał i muszę nagrywać od nowa, bo wyłączam Audacity, po prostu minimalizuję je i chodzę po internecie, szukam jakichś ciekawych informacji, a tu się nagle okazuje, że wcale mi się to gadanie moje nie nagrywało więc muszę chyba czym prędzej zmienić kabel, mam nadzieję, że do przyszłego odcinka mi się to uda e, tak, zmienię tego jacka tak, nie zmieniam chyba całego kabla, bo kabel jest dobry dobrze ekranowany i w ogóle taki fajny, ale jack jest kiepski, więc muszę go zmienić e, do przyszłego odcinka na pewno to zrobię jakaś karetka jedzie, nie wiem czy słyszycie, o, zatrzymała się nie to, żeby mnie to jakoś specjalnie interesowało Ale przeszkadzało mi to W nagrywaniu Na szczęście się zatrzymała Co tu jeszcze mogę powiedzieć ciekawego No, udało mi się nagrać drugi odcinek W maju, hura Mimo wszystko maj to jest jednak Najmniej produktywny miesiąc W historii mojego podcastu Bo nagrywałem ten drugi odcinek Już tak trochę pod presją Żeby się zmieścić jeszcze w maju Ale już teraz czerwiec i wakacje, to mam nadzieję, że mi się uda coś fajniejszego, coś nagrać. O właśnie, mam pomysły na parę y, odcinków, na odcinki tematyczne. I mam nadzieję, że mi się uda to zrealizować, ale zacznę to robić dopiero od odcinka 10. Yy, nie będę teraz dokładnie zdradzał o to w tym chodzi, ale mam nadzieję, że spodoba wam się to, co dla was szykuje. No, no to chyba by było na tyle, nie będę zbędnie przedłużał, a więc www.destylacja.blogspot.com Zajrzyjcie tam, zostawcie komentarz po sobie, no i do usłyszenia w następnym odcinku, już ósmym podcastu Destylacja. Na razie.